Nie mów nikomu. To tajemnica. Wait, look up in the sky. Is it a man? A gentleman, dear fellow. A lad, perhaps. No, it's du, du, du, du, du, du, du, du. You're my hero. Tak, moi drodzy, jestem super bohaterem. Super bohaterką właściwie. Hmm, chyba każdy kiedyś chciał być superbohaterem, czyż nie? No bo skoro jest taka mnogość tych superbohaterów, to znaczy, że coś w tym jest. Są superbohaterowie, tacy spektakularni, znani, na przykład jak Batman. Ale są też super superbohaterowie tacy śmieszni, na przykład Batman, tak? Byut, dla niewtajemniczonych. I są różne robione parodie z superbohaterów. Batman! No, ale w związku z tym, że jest tam super superbohaterów, to są różne nazwy. Jest na przykład Hawkman, właśnie spider Superman, Batman i inni. Nie wiem tam. Fantastyczna czwórka. i mnogo się z tego Iron Man. Nie, Iron Man. To był super bohater. Flash jakiś był, nie? Taki co biegał. Ironman to chyba nie był. A może był? Już nie pamiętam. Kurczę. Powinna była się lepiej przygotować. Ach. No. W każdym bądź razie musi być jakaś nazwa. E, ogólnie to jest mało kobiet. Więcej facetów. Wonder Woman na przykład jest. Była kobieta kot. Ja będę superka. No dobra, to mam nazwę. Ale teraz co z wyglądem? Jakoś takie e, rajtuzy i na to gadki nie bardzo do mnie przemawiają. W sumie z bohaterów najbardziej mi się podobał chyba strój Batmana był taki męski. Aczkolwiek nie chciałabym być kobieta nietoperz. Hm ale taka jakaś taka wiecie, wojowniczka jakaś taka taka seksy bo one zawsze są seksy nie mają ani grama tłuszczu i w ogóle mają taką talię że mogą się zgiąć w pół i do tego takie piersi że dziwię się, że ich tam do ziemi nie? ale nie wszystkie fakt faktem bardziej to jest przerysowane w komiksach no właśnie więc wygląd no to taki na przykład na czarno z jakąś tam maską taką, że niby mnie nie rozpoznają nie no właśnie no, I tak. Superbohater musi mieć jakieś supermoce. moce. Hmm. No i teraz tak. Jeśli super bohater ma takie super, super mocy, typu nie wiem. Co może mieć. Może się przemieszczać w czasie. Może mieć super słuch. Może mieć rentgenowski wzrok. Może mieć. Co jeszcze może mieć? Hmm, może być super szybki, może latać, może być bardzo silny, ale to wszystkie są takie te moce, które skądś tam w wyniku jakichś tam, yy, nie wiem, chemicznych eksperymentów albo że jest z innej planety czy coś. Ale są też takie moce, na przykład właśnie jak mamy Batmana, że on nie ma jakichś super tamtych, tylko technologią się tam posługuje. No i z jednej strony fajnie byłoby sobie latać i w ogóle... A z drugiej, jak w dzisiejszych czasach bym miała taką moc, to pewnie by mnie złapali i by za mnie eksperymenty robili jakieś. Więc może niekoniecznie, czyli może lepiej być tak pod kątem właśnie Batmana. Carter Hall, scientific genius from a far off world, flies into action as Hawkman, winged wonder, who would trail his faithful fighting mascot and his arsenal of phenomenal powers against both earthly and interplanetary foes in peace. Hawkman, the Winged Avenger! Teraz tak. Bohaterowie to są też tacy właśnie bardziej pod zwierzę, że mają coś z zwierzątkiem. Nie to peż, orzeł, kot i te inne, albo takie jakieś inne dziwne nazwy, związane na przykład z ich umiejętnościami, na przykład człowiek pająk. W ogóle, jak się tłumaczę, to na polski to brzmi idiotycznie. Swojego czasu był film Batman w kinach i jeden lektor był tak zrobiony, że on czytał przez cały film Człowiek nie Nietoperz. Okej. Okay. Kijowo brzmi. Nazw własnych nie powinno się tłumaczyć. Nie, nie, nie. Zastanawiałam się też, czy taki superbohater, na przykład Superman, zawsze mi się zastanawiało w filmach, że on ma czas na to, żeby być tym Clarkiem Kentem, ma czas na romansowanie, na chodzenie do tej pracy i w ogóle, a przecież non-stop, co chwila, no, w każdej sekundzie coś się dzieje. To, to, to, co on sobie po prostu wybiórczo tych ludzi wybierał, no wiem, w filmach jest wszystko możliwe, ale gdybym była takim superbohaterem, który miał ten super słuch, i bym miała być polskim superbohaterem, to ja bym nie wydoliła, no bo bym musiała być w kilku miejscach jednocześnie chyba, żeby mieć taką zdolność. Albo założyć sobie taką radę kilku superbohaterów. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam, zrobimy sobie taki, taki zespół. Każdy będzie miał na przykład jedno województwo. <grym> Ale serio, nawet jeżeli to byłby taki bohater miejski związany z jednym miejscem, to ja nie wiem jak on by sobie z tym wszystkim radził, żeby wszystkim pomóc. Jest to moim zdaniem fizycznie niemożliwe. To by nie miał czasu nawet na to, żeby spać. No okej, powiedzmy, że super bohater nie potrzebuje spać, ale wydalać coś czy zjeść, no okej, no to żywi się powietrzem i wydala powietrze, jak leci na no przykład. No nie wiem, jakieś to jest No, dla mnie dziwne. I chyba bym nie chciała mieć na sobie takiej odpowiedzialności, że słyszę, że ktoś potrzebuje pomocy i muszę wlecieć, tak, pomagać, a nie daj Boże nie zdążę i co wtedy i, i, i sobie nie wybaczę tego. Także chyba życie superbohatera nie jest wcale takie fajne. Poza tym wszyscy chcą cię złapać dla tych eksperymentów medycznych. I ludzie wcale nie do końca zawsze są tacy, tacy wdzięczni. No bo na przykład nie zdążysz komuś pomóc i później jego rodzina będzie pomstować na ciebie czy coś. No, no właśnie. Czyli nie da się wszystkich uratować. Hmm. Czyli tak, bym była takim super bohaterem w ramach jakiegoś miasta, na przykład Gotham, tak jak był Batman. No, ale to miasto musiało być takie super wypasione, no bo tu nie ma na przykład wieżowców czy coś i co. Na przykład taki Spider man w takim w standardowym polskim mieście to chyba bym musiał, nie wiem, jak się przemieszczać, bo nie bardzo miałby na czym sobie rzucać te swoje sieci. Tak samo Batman nie miałby gdzie tego haka swojego wieszyć, żeby przelecieć czy coś. Ale Batman miał super samochód, więc ten samochód, o, to by był przydatny. Aczkolwiek biedny by w korkach pewnie utknął i by nie dotarł i, i byłoby kijowo. Poza tym by trzeba było mieć taką super wypasioną willę czy tam jak nie, to był taki prawie, że zamek i, i, i taką jaskinię trzeba by było mieć. No dobra, no to powiedzmy, że jestem super bogata tak jak on i sobie wykupuję jakiś super wypasiony tam stary dom i wykopuję wielką dziurę pod ziemią i tam przebywam. Sz kobieta szczur. <grywia> kobieta kret <grywia> Nie no, dobra. Kobieta gołąb. Tak, kobieta gołąb i by było srana wszystkich. <grywia> no, ale no dobra, no powiedzmy, że mam tą kasę, mam ten super wypasiony dom i mam tą podziemię i mam super samochód. I teraz tak yy, pomagam. No to tak, po pierwsze re reporterzy by zawsze byli tam, gdzie coś się dzieje, żeby zrobić mi zdjęcie i w ogóle, więc by przeszkadzali i prawdopodobnie przez to by akcja się nie powiodła. Poza tym ludzie by strzyhali na mnie, żeby mnie złapać i przekazać i za to kasę dostać, albo zrobić mi właśnie zdjęcie. Poza tym policja by pewnie nie tak dziwnie na mnie patrzyła. Eee, poza tym bym w korkach zawsze utknęła. A dobra, gdybym to jakoś ominęła no powiedzmy ale to musi być jeszcze jakiś taki przeciwnik godzien mnie, że tak powiem. No bo taki zwykły tam złodziejaszek czy tamten, to tak nie tego, nie? To by musiał kto, być ktoś taki, no wiecie, taki zły bohater z diabelskim śmiechem. No. Mógłby to być, no nie wiem, jak on mógłby się nazywać, no Pingwin to raczej takie nie bardzo w naszym klimacie. Znaczy, no niby w nam też nie było takiego klimatu, ale nie wiem, na przykład człowiek żdżownica byłby moim przeciwnikiem i by rył pod miastem i by się zapadały budynki albo coś, bo by chciał zrobić podziemne swoje królestwo albo, albo co tam by mogło jeszcze być, mogłoby być właśnie człowiek gołąb, który by zanieczyszczał, a ja bym była ekoka. I bym w nim walczyła. Chociaż nie. Jako kato by zbierała toto i by nawoziła pola. <śmiech> I bym musiała mieć ekologiczny strój, na przykład z, z czego? Z lnu? Nie wiem, z sałaty. <śmiech> no, w każdym bądź razie, wiecie, jakbym tak miała swojego super bohatera stworzyć, na przykład, nie wiem, gdybym umiała komiksy nagrywać, nagrywać, co ja gadam, rysować, e nie rysuję już od jakiegoś czasu, bo mi karykatury wychodziły. To nie wiem w sumie, jakim superbohaterem bym była. Kiedyś sobie wymyśliłam takiego super, super kota, Taki spasiony kocur z taką pelerynką, z takim wielgachnym, ni to nóż, nie to coś. Takie coś, jak mieli ci Aladdin i ci inni, takie zakręcone do góry jakby miecz. No i to był super kot, który walczył z przestępczością wśród zwierząt. I on był taki taki właśnie trochę garfieldowaty, ale miał super moce i, i jak mu się chciał. Tak trochę jak Hancock, tak, że taki był trochę niekoniecznie we wszystkim super. No w ogóle super bohater, że tam niby musi być bez skazy i w ogóle. No i to jest takie bullshit, tak? No bo to ma być normalny człowiek, taki. Ja też tak sobie z drugiej strony myślę, że tak, tak naprawdę każdy z nas może być super bohaterem w takim sensie, że może pomagać innym, na przykład w, nie wiem, do wolontariacie się udzielać albo pomagać, nie wiem, sąsiadom albo coś tam staruszką przechodzić przez jezdnię. To w harcerstwie jest taka niewidzialna ręka bodajże i, i tam właśnie pomagają. No, Ale tak czy inaczej to to, to tak sobie myślę, fajnie by było mieć takiego super bohatera obok siebie. No, takiego, co by nosił siatki, śmieci wynosił. O, tak właśnie. Pojechałby samochodem tam, gdzie ja się boję i w końcu bym mogła pojechać na zakupy do Trójmiasta. No, właśnie, właśnie. A nie, tam jakimiś innymi środkami transportu no I, i taki, co by, co by na horrorze, czy jakimś tam strasznym filmie przytulił I, I taki, co by piwo wypił też O, właśnie, tak, tak, też no Znaczy, ogólnie alkohol jest zły, ale raz na jakiś czas to wszystko jest dla ludzi, prawda? Ale to by, jako że super bohater, to nie mógłby być taki, żeby Żeby był niedobry dla kobiet, byłby niekulturalny Każdemu się też... Ale to by musiał być taki superbohater, który jest lekko crazy, czyli na przykład taki Batman, który nosi hełm w kwiatki czy co. <śmiech> Takich superbohaterów też można spotkać właśnie na świecie. No i kobiety oczywiście też takie, które dla mnie superbohaterką to jest taka kobieta, która naprawdę jest w stanie pogodzić pracę i prowadzenie domu, to jest w ogóle dla mnie mistrzostwo świata. I, i, I sobie myślę, że ja bym chyba tak nie mogła. Ja jestem za leniwy człowiek i za bardzo wygodnicki. No. Znaczy, też, też nie, nie powinny popadać kobiety w taką skrajność, że wszystko na siebie biorą i wszystko same robią, a facet tylko wraca z pracy i leży. No okej, okay, jeżeli facet kończy pracę o 18 czy o 19, to nie wymagajmy od niego, żeby obiad gotował że coś. Ale w weekend mógłby coś pomóc. Albo na przykład wracając z pracy mógłby zakupy zrobić czy coś. No właśnie, na przykład się musiałam stachać zgrzewkę wody do samochodu, do mieszkania. No. Co jeszcze? Co jeszcze? No tak, tak sobie myślę w sumie, że to każdy z nas właśnie, tak jak już mówiłam, może być superbohaterem, taki superbohater dnia codziennego. Bo nawet dla mnie superbohaterem jest na przykład facet, który wychowuje swoje dziecko tak, a nie inaczej, który poświęca mu czas, tłumaczy w ogóle, no, nie wiem, z tego co się orientuję, no to na przykład Godaj albo Kogut mają takie fajne relacje z dzieciakami i moim zdaniem fajnie wychowują. Z kobiet to nie wiem, bo nie znam tak za bardzo, żeby powiedzieć. Ja raczej chyba nie jestem superbohaterem, chociaż może. Choć jeżeli praca może być elementem bycia superbohaterem, no to możliwe, tak sobie umyślę. No, ale tak czy inaczej fajnie by było tak sobie czasami polecieć nad miastami przy świetle gwiazd i księżyca mhm. i tak cały czas jeszcze myślę o tym stroju kurczę no bo, no bo takie te stroje kobiece co widziałam to tak albo są takie lateksowe i się kojarzą z jednym facetom jeszcze tego page, albo są takie totalnie dziwne właśnie gadki na rejtuski i tak tak, tak się zastanawiam czy jest w ogóle jakaś superbohaterka która wygląda w miarę normalnie i nie jest jakaś taka przerysowana jeśli tak to dajcie znać bo ja się w superbohaterach aż tak nie orientuję no, w każdym bądź razie z tych męskich, no to najbardziej mi się, jak już mówiłam, podobał strój Batmana. Chociaż tak raczej by w sobie, nie wiem, czy mógł chodzić po ulicy w takim czymś. ja nie wiem do tej pory, po co superbohaterom te pelerynki. Naprawdę nie kumam. No okej, okay. Superman, który lata, no to powiedzmy, że ta peleryna robi za co? Za ster? On steruje ją? Nią czy co? Czy chodzi o to, żeby się okryć, tak? Zarzucić i takim być sexy? Nie wiem, po co ta peleryna. Serio, niech mi ktoś wyjaśni. Po co superbohaterowi jest ta peleryna? A, bym zapomniała. Superbohater musi mieć swojego pomocnika. This is Batman. Yo, what up, dog? Robin here. So, Robin, are you gonna finally admit it? Uh Admit what? What are you talking about, brain You know what I'm talking about. Uh, nope. Don't know where you're going with this, dude. Come on, Robin, just admit it. Admit what? What are you talking about? Robin, are you gay? Oh, come on, Batman. Why do you always ask me that crap? You know there's nothing wrong with being gay. Look, I know there's nothing wrong with being gay, okay? All right, you wanna hear it? I have a man crush on you, Batman. I always have and I always will, okay? You know you really didn't have to tell me that. Ah, oh, shit, Batman. You're such an asshole. Why do you do that to me every time? It's okay if you have a man crush. I think i taki pomocnik to tam właśnie jest zazwyczaj młodszy i się uczy i tam w ogóle, nie? No, tak sobie myślę, a jeszcze musi mieć mistrza. Help you I can. do you to your destination I will. Message Przynajmniej powinien mieć tego mistrza. No dobra, czyli mistrz i pomocnik. Pomocnik zazwyczaj jest młodszy. Znaczy zawsze jest młodszy od superbohatera. No to pomyślmy o polskich podcasterach. To jest młodszy ode mnie? I tak, no to z tych najmłodszych mamy Hossa i Krzyszmana. Okej, okay, no to to by byli moi pomagierzy. Hosmen i krzyżmen. Krzyszman był miał taki strój z takim krzyżem na plerach. Taki... Um, różowy latek z czerwony krzyż i miałby taki pejczyk i takie okularki, a host byłby hostman i byłby taki, miał y, strój taki turkusowy z takimi fioletowymi, wyczepistymi z czubami kowbojskimi bucikami, taki kapelusz kowbojski, miałby laso. I zamiast okularków miałby taką przepaskę na oczy jak złodzieje. Mają taką, taką w kolorze fuksji na przykład. O. No, a teraz taki ktoś, taki wiecie, taki mm, nauczyciel, ktoś, który by mi, mnie w latach młodości moich nauczył tego wszystkiego, co wiem. No to muszę tych najstarszych podcasterów teraz mieć. No i kurczę, teraz kto by mógł być? Mogłoby być tak, żebym o różnych tych brała różne tam yy, nau nauki nauki, lekcję o, tak to nazwijmy. Um, czyli na przykład, no nie wiem, tam od Skwary coś tam, tak? Od, od Kamasza coś tam, od Kesslinga coś tam, od Przemka coś tam. No i każdy by jakiejś jednej rzeczy mnie tam uczył, nie? Um, jeśli, nie wymieniam wszystkich, no bo jest dużo starszych No, ale tak, no każdy by tam jakiś wkład swój miał, i tak sobie myślę, że tak, W każdy super bohater też się zakochuje i ma jakiegoś tam swojego tego, no jakąś miłość, albo z której zazwyczaj rezygnuje dla dobra ogółu. I love you, baby! No i dobra, to ostateczna fabuła wygląda tak, że Super K jest... Dziewczyną, która. która właśnie została. Em, no dobra. Jakby to ująć? Kurczę, żeby ta fabuła była taka fajna. Dobra. Więc tak. Super K jest normalną dziewczyną. I pewnego dnia pomaga y, starszemu od siebie mężczyźnie, który jest bardzo ranny. No i ona już ma prawko. Więc on mówi, gdzie ma swój samochód i ona go zawozi do jego tajnej bazy i tam jest rada starszych. No i oni oczywiście, dlaczego ją przywiozły źle, bla, bla. bla? Y, no i kiedy już tam go leczą i w ogóle to stwierdzają, że oni już się wycofują powoli z interesu, wspomagania tam innych, bardziej się skupiają na różnych nowinkach technologicznych i w ogóle ulepszają sprzęt i zaczynają ją szkolić. Jej rodzicom tam mówią, że ona została zakwalifikowana do jakiejś tam szkoły, że została stypendium, że to jest jakaś taka bardzo um, taka szkoła um, elitarna i w ogóle, no i ona tam czasami tych rodziców swoich odwiedza. No i oni tam ją szkolą, różne sztuki walki, obsługiwanie różnych sprzętów, robią dla niej specjalny strój, no i ona oczywiście tam się buntuje, strzela fochy, zgłóci się z nimi, jest taka ironiczna, ale i bardzo inteligentna i wredna potrafi być, ale generalnie się z nimi dogaduje i, i, i między nimi rodzi się jakaś tam więź. No i jak już ona jest gotowa, to zaczyna pomagać ludziom, w tym czasie też idzie na studia i normalnie sobie tam studiuje. I poznaje sobie, pewnego dnia pomaga takiemu jednemu detektywowi, który, młodemu, który jest w tarapatach. I ona zostaje ranna, czyli powtarzać historię z tą raną, tak jak ona tamtemu starszemu pomogła. No i on ratując jej życie, e, widzi jej twarz. No i od tego czasu ona mu pomaga rozwiązywać różne zagadki. Ale nie może być tak, że ona jest taka, taka zwykła, zwykła, więc dajmy jakiś motyw nadprzyrodzony. Czyli ona ma taki jakby szósty zmysł i widuje zmarłych. O, no i widuje tych zmarłych, ale nie tak nagminnie, tylko wtedy, kiedy potrzebują pomocy. Czyli na przykład jakiś duch, jakieś tam kobiety mówi, że jej dziecko potrzebuje pomocy, żeby pomogła. Albo też przychodzą do niej duchy osób, które zostały zamordowane albo coś i proszą, żeby rozwiązała ich zagadkę, tak, coś jak łowca Duszczy jakoś tam, się ten film nazywa. Czyli ona ma taki dar, oprócz tego jest super wysportowana, super zna te techniki, różne walki. No. no i tak współpracuje z tym detektywem, a ta rada starszych tam jej pomaga. No i ona jednego dnia też tego detektywa tam zabiera, jest wtajemniczony, mimo że to tej radzie starszych się nie podoba. No i ona z tym detektywem się nie bardzo lubi, się ciągle kłócą, sobie dogryzają, tak wiecie, jak to zawsze w tych filmach. A później jest taki motyw, że jedno z nich zostaje jakoś tam bardzo, bardzo ranne i wtedy wyznają sobie miłość i wtedy pojawia się ta rada starszych i w ostatniej chwili odratowują ją lub jego w zależności od tego, kto bardziej krwawi i są parą i dalej razem współpracują, a ci pomagierzy coraz bardziej dorastają, zaczynają też mieć jakieś swoje własne przygody. No i tak. To byłaby taka, taka, taki polski komiks albo polski film o superbohaterce. Żeby nie było, że ciągle facet jest superbohaterem, ale też mamy ten motyw superbohatera faceta, bo są ci pomagierzy dwaj, którzy tam z czasem się też uczą różnych tych. No a ci i taki. Ona musi mieć jakiś, yy, jakiś pojazd, więc niech jeździ na motorze wypasionym, czarnym. Takim great, great. A oni ci jej pomagierzy na przykład nie wiem, na hulajnogach. <grym>, na... Albo na rowerach. Nie, no, taka werdyna nie będę. Niech mają jakieś tam te deskorolki, które na przykład się ileś tam nad ziemią unoszą, albo niech mają jakieś skuterki, żeby nie było już tak, że ten, no. I tak by właśnie ta historyjka wyglądała. No, co wy na to? Mi się podoba ta wizja. Gdybym umiała robić komiksy, to bym sama taki komiks narysowała, ale niestety moje postaci komiksowe wyglądają bardzo, bardzo niefajnie. <śmiech> Jedyny komiks jaki kiedykolwiek narysowałam, to było super kocie, takim spasionym. E, mówiłam o tym już, czy nie? Już się mylę, kurczę. Sklerozę w tym wieku. Jestem za stara na super bohaterkę. Super bohater nie może mieć sklerozy. Chociaż to byłby taki fajny wątek, nie? Że, że ma sklerozę. No, no i tam oczywiście jeszcze ten wątek tego stałego jej przeciwnika, złego, który chce ją zgładzić. Albo może być na przykład w niej obsesyjnie zakochany i na siłę chce z nią być, a ona nie chce, i w związku z tym, że ona nie chce z nim być, to on będzie jej robił na złość i on chce ją porwać, i na siłę zmusić do tego, żeby go kochała. O, tak właśnie, tak, tak, tak. No, fajnie, nie? No, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończę i do usłyszenia!